potrzebne czy niepotrzebne. Jak się patrzy na grę Chorowica, to w ogóle jakoś w sposób zupełnie inny on gra. No, ale w każdym razie zacząłem edukację i stale byłem jakiś taki sprytny. Do tańca i do różańca. Jak trzeba było zagrać na zabawie noworocznej, to gram na zabawie noworocznej. A jak trzeba było zakomponować aktorom, to też zawsze szukali mnie takiego kogoś zdolnego, który to umie i tamto. Tak właśnie zaczął edukację w Warszawie Jerzy Maksymiuk. Jutro m.in. opowieść o latach studiów. Minęła trzynasta. Dwójka, jesteś na miejscu. Halina Ławonarska. I pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. W 2025 roku co najmniej jedną książkę przeczytało 41% Polaków powyżej 15 lat. Tyle samo, co w roku ubiegłym wynika z najnowszych badań Biblioteki Narodowej. Systematycznie czyta 7%. Czytelnictwo częściej dotyczy kobiet i młodzieży 15-18 lat, a najwyższą aktywność odnotowano w dużych miastach powyżej pół miliona mieszkańców. Najchętniej sięgamy po kryminały, literatura obyczajowa, i nonfiction. Wśród autorów liderem pozostaje Remigiusz Mróz, a w pierwszej piątce są także Stephen King, Henryk Sienkiewicz, Joan Rowling i Andrzej Sapkowski. Coraz większą rolę odgrywają biblioteki publiczne. Korzysta z nich już 19% czytelników. Jednocześnie spada popularność zakupów własnych prezentów i domowych księgozbiorów. To pokazuje, że czytamy, ale coraz częściej sięgamy po książki poza domem. Za dwa lata zostanie otwarta nowa siedziba Teatru Żydowskiego i Centrum Kultury Idisze w Warszawie. Nowy dom jednej z najważniejszych instytucji kultury żydowskiej w Europie powstanie w budynku przy ulicy Kasprzaka 22, gdzie kiedyś znajdował się Teatr na Woli, mówi dyrektorka Teatru Żydowskiego Gołda Tencer. W tym miejscu powinny być dwie albo nawet trzy sceny. To jest takie moje marzenie, bo ja mówię, ja jestem takim dyrektorem 10 lat bez teatru. I na naszej scenie, gdzie wynajmujemy, na senatorskiej, nieraz może się zmieścić tylko 27 osób, ale też w garnizonie wojskowym, w centrum założyłam prawie 20 lat temu. Wychowaliśmy pokolenia już tłumaczy z języka jidysz. Mamy wspaniałą działalność i cieszę się, że to jest w Tatrze Żydowskim. Będziemy razem. Budynek z lat 50. stanie się częścią nowoczesnego kulturalno-administracyjnego kompleksu. Plan zakłada przebudowę, rozbudowę i kompleksowy remont gmachu. W czteropiętrowym budynku znajdzie się Teatr Żydowski i Urząd Pracy, mówi wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra. My zdecydowaliśmy się kupić ten budynek kilka lat temu, bo on był w rękach prywatnych po to, żeby przede wszystkim ratować to miejsce też symboliczne i z tradycjami teatralne w Warszawie, czyli żeby zachować można było tutaj teatr, jakąś scenę, no ale też wykorzystać resztę budynku dla potrzeb Urzędu Miasta. Sam budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Niektóre elementy, jak na przykład mozaiki wewnątrz, także są chronione w jakiejś części przez konserwatora zabytków. To zresztą sprawiało, że dosyć długo trwało przygotowanie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 W całej Polsce działa co najmniej 200 jadłodzielni, a ich liczba rośnie. To też sposób na walkę z marnowaniem żywności. Rocznie w naszym kraju wyrzuca się około 5 milionów ton jedzenia. Aż 7 tysięcy ręcznie zdobionych jajek liczy kolekcja muzeum pisanych w czeskich Libotenicach. Do najcenniejszych eksponatów należą prace dane zatopkowej złotej medalistki olimpijskiej w rzucie oszczepem. Pisanki Dany Zatopkowej są prezentowane jedynie przy wyjątkowych okazjach, tłumaczy mi zarządzająca muzeum Olga Howorkowa. Tworzyła głównie drapanki, wykorzystując tradycyjną technikę ze swoich rodzinnych stron. Gdy tylko zrobiła coś nowego, dzwoniła do nas i zapraszała do Pragi. Muzeum w Libotenicach pielęgnuje regionalne techniki zdobienia jajek. Jedną z nich jest oklejanie skorupek sitowiem jeziornym, czyli trawą rosnącą na kwaśnych glebach. Najpierw wypycha się środek Zapałką, a następnie okleja się nim jajko. Dawniej pisankarki wykorzystywały materiały, które były w pobliżu. W każdej wsi był szewc, dlatego używano też rozpuszczonego wosku szewskiego. Wzornictwo czeskich pisanek nawiązuje przede wszystkim do motywów ludowych. Inspiracją są zwykle hafty ze strojów regionalnych. Na jajkach pojawia się też kontur pobliskiej góry Żyb. Każdy twórca wnosi coś własnego. Z libotanic Wojciech Stoba. Polskie radio.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 Wacław Cholewiński, dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku Zaułków Historii przypomnimy z panią Agatą Puścikowską postać jedynej kobiety, którą zamordowano w Katyniu. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Janina Lewandowska. To nazwisko nic nie mówi, ale gdy się pozna jej nazwisko panieńskie, wszystko zmienia się o 180 stopni. No mam nadzieję, że o 180 stopni, bo czy nazwisko obecnie generała Adolf muśnickiego jest tak bardzo znane, to już bym śmiała wątpić, ale, ale miłośnicy historii na pewno znają. Jej ojciec to był polski generał, który był przywódcą zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Urodziła się w 1908 roku. Kim był ojciec wiemy, a kim była matka. Wiemy o niej tyle, że była sporo młodsza od ojca, że była w połowie Niemką, a w połowie Polką, urodzoną w Rosji carskiej i że z jakiegoś powodu wyszła za jeszcze wtedy nie generała, ale, ale młodego oficera. Była prawdopodobnie dobrze wykształconą pianistką i śpiewaczką, ale oczywiście ta kariera wtedy no, była zupełnie inna niż obecnie. A gdy wyszła już za mąż, po prostu podążała za generałem, który gdzieś na wschodzie walczył. Rodziła mu tam dzieci właśnie w różnych miejscach i to była taka postać zupełnie nieznana, ale dla mnie bardzo mocno taka, jakoś w jakiś sposób tragiczna, bo generał nie kochał jej. Kochał swoje dzieci bardzo, ją bardzo szanował, ale jej nie kochał jako kobiety, natomiast y, y, rodziły się dzieci, Gedymin, później Janina, później Olgierd, a już w wolnej Polsce urodziła się Agnieszka i niestety kilka miesięcy później Agnieszka do Wórmuśnicka z domu Kursuńska, y, czyli matka tych dzieci zmarła. Dobór Muśnicki w czasie nauki w Szkole Kadetów zmienił wyznanie. Tak, to prawda i to było bardzo częste. To była formalna zmiana absolutnie. Na papierze można się zastanawiać, czy to godne, czy niegodne, ale tak było. Tak bardzo często się działo, że polscy oficerowie, którzy chcieli uczyć się tak naprawdę wojennego rzemiosła, żeby później walczyć o wolną Polskę, bo tak, tak naprawdę w dużym stopniu o to chodziło, przynajmniej jemu, ja nie mówię, że wszystkim, to musieli zmieniać e, wyznanie. I Wyznanie prawosławne oznaczało tak naprawdę w, w tamtej mentalności wyrzeczenie się wiary paradoksalnie, a przyjęcie tego wyznania... Ja bym powiedział też, że było no, zalążkiem absolutnym rusyfikacji przyjęcie tak, prawosławia. Tak, oczywiście, że tak. Dlatego to było takie oparcie się właśnie o, o wartości i podkreślenie tego, że jestem Polakiem tak naprawdę katolikiem, no to był protestant, który miał ze sobą zawsze Matkę Bożą Ostrobramską i gdy tylko się nadarzyła taka okazja, dzieci zresztą też były chrzczone, to jest ciekawostka też, y, trójka dzieci była właśnie w obrządku, były kalwinami po prostu te dzieciaki. Gdy tylko się nadarzyła okazja, już w Polsce wolnej, to rodzina oficjalnie wróciła na łono kościoła katolickiego. Pani Agato, wybucha w 1917 roku rewolucja w Rosji, tak. No w tym czasie y, żona generała Dobór Muśnickiego z dziećmi no nie jest razem z mężem jest. i jest dużym problemem przedostanie się do powstającej Polski dużym problemem jest przedostanie się do powstającej Polski, ale przede wszystkim dużym problemem jest przeżycie. Zresztą to potem do opisywał, ale bardzo tak skrótowo w swoich wspomnieniach, czyli moich wspomnieniach. To, ta książka jest dostępna, mogą państwo sobie ją czytać. Natomiast... Taki tytuł miała Taki książka, tak, książka dokładam, Moje wspomnienia. I on tam troszkę pisze na ten temat, ale więcej się dowiadujemy z, właściwie ja się więcej dowiedziałam z takich źródeł pośrednich, czyli ze wspomnień chociażby służby, która... Była u Bromośnickich i wspominali to właśnie, że teściowa opowiadała wielokrotnie dzieciom, że trzeba było uciekać przed bolszewikami, że trzeba było się ukrywać, że to wszystko takie było bardzo dramatyczne i że tutaj trójka maleńkich dzieci i dwie samotne kobiety musiały się tułać jak najdalej na zachód uciekając i nie było to proste. Pomagało w tym bardzo wiele osób dobrej woli, no bo po prostu im groziła fizycznie śmierć z rąk bolszewików, no ale na szczęście się udało, natomiast udało się przebić do Polski Agnieszce Dowbór-Muśnickiej, czyli matce z trójką dzieci, ale babcia Emma Kursuńska, Niemka zresztą, która w życiu po polsku nie mówiła, tylko mówiła po rosyjsku, francusku i do niemiecku. Do tego jeszcze dojdziemy, bo być może <śmiech> tak. mogła mówić, tylko nie chciała. Ja, no tak, właśnie, ale powiedziałam, że nie powiedziałam, że nie umiała, tylko, że nie mówiła. No to właśnie ona została w tej Rosji już wtedy sowieckiej, no i to też nie było dla niej bardzo komfortowe i dla rodziny również. W każdym razie ta rodzina się musiała. Po, po kilku latach jednak sprowadzono, e, sprowadzono ją. Do, ją do no, generał ją sprowadził po prostu, bardzo chciał tego. Dzieci też bardzo chciały, tęskniły za babcią. Natomiast rzeczywiście oni się sprowadzili już do Polski i zamieszkali najpierw w Poznaniu, a później pod Poznaniem, gdzie generał kupił pałac. W domu było pianino. Było pianino, właściwie był fortepian, bo pianino to prawdopodobnie było tak, że jak oni się gdzieś tam przenosili, jeszcze rodzina z miejsca na miejsce, to raczej było pianino, no bo matka była pianistką, uczyła te dzieciaki od początku, natomiast rzeczywiście już w Lusowie, czyli w pałacu w Lusowie był fortepian i młoda Janina chętnie uczyła się. Bardzo chętnie, dlatego że to było też związane właśnie z jej mamą. To też był taki czas, że, że no wszystkie dziewczęta z dobrych domów grały, ale widać, że było i to na rękę i że rzeczywiście jak przejawiała jakąś pasję, jakiś talent, w tym prawdopodobnie też swoją przyszłość przez jakiś czas długi łączyła. Ja się zastanawiam tylko na ile to było też związane z takim imperatywem, że mama, która umiera uczyła mnie i ja się tu to z tą mamą identyfikuję i tęsknię za nią, więc gram, a na ile to było jej własne, bo to nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytania do końca. No więc właśnie, mhm. mama uczyła, ale już nie za długo w tym Lusowie, bo urodziła Agnieszkę, ostatnie dziecko yy, i, i zmarła. I zmarła i to była... Pierwszą traumą na pewno dla Janiny była ta ucieczka właśnie z, przed tymi bolszewikami. Drugą bardzo silną, no właściwie taką, która tą dziewczynę młodą naznaczyła do końca życia. To była śmierć matki. Śmierć taka, która wydarzyła się w momencie, gdy w zasadzie ta rodzina zaczynała normalne, szczęśliwe życie. Dzieci, no opiekowała się nimi w jakiś sposób, pani Stefania, powiedzmy parę słów o niej. To była kobieta, która w mniej więcej w tym samym wieku co, co dobor, arystokratka, co mu niewątpliwie bardzo imponowało. Z hrabiostwa Plater-Broel, tak to się chyba czyta. kobieta bardzo, bardzo ciekawa i ja jej nie, nie lubiłam do momentu, bo nie lubiłam jej, przyznam szczerze, gdy nacynęłam się na fragmenty jej wspomnień, które je zresztą zamieszczam i fragmenty jej testamentu. I wtedy ta kobieta stanęła troszeczkę w innym świetle yy, przede mną, bo to była osoba, która dość mocno była skrzywdzona przez życie, trochę zmuszona do nieszczęśliwego małżeństwa, mimo że bardzo się szanowali, no to tam nie było miłości zupełnie. I która właściwie już jako taka no, kobieta w średnim wieku poznała, poznała właśnie yy, Józefa. Mówię tutaj, no bo przecież mówili do, sobie, do siebie Józefo o Stefaniu, moja droga Stefanio, moja kochana Stefanio. Próbuję chyba trochę zastąpić dzieciom matkę. Udaje się to tylko w stosunku do najmłodszej Agnieszki, z jasnych względów. I też do czasu. I też do czasu. Ale to było długo, rzeczywiście. Starsze dzieci się z niej podśmiewają i są opisy gdzieś tam właśnie też różne takie, które się zachowały w Muzeum w Rusowie, że... No trochę jej dokuczały, bo ona była, ona kulała, ona miała perukę, no a jednocześnie była bardzo konkretną osobą, bardzo dbała o pałac, bardzo dbała o te dzieciaki wszystkie, no starała się przynajmniej. Dzieci były zazdrosne o nią po prostu, bo ona miała im zastąpić matkę, ale co jest jasne, nie jest to możliwe. Ona była bezdzietną osobą, taką dość konkretną. ona się troszkę na porządku pewnie trochę bały, potem się już niej wyśmiewały. A na końcu Gusia, która, która traktowała ją rzeczywiście jako matkę i bardzo dużo jej zawdzięczała. Na, na końcu wynikł jakiś konflikt. Ja przypuszczam, że dlatego ten konflikt wynik, że Gusia, właśnie dobrze pan powiedział o tym Piłsudskim, bo to się zazębi. W 1936 roku by był pogrzeb serca Piłsudskiego i Gusia prawdopodobnie bez zgody ojca pojechała na ten pogrzeb. I nie sama. I nie sama. Proszę Państwa, no to, to kosmiczna, śmieszna historia, ponieważ ona w tym pociągu właśnie poznała, właściwie no nie poznała, bo oni się tak znali z widzenia, ale młodego Niemca, no i pojechała do Wilna. A później była z tego afera I wielka. bawili się dobrze, tak. Pani Agato, ale dzieci, dzieci, dzieci trafiają na naukę do Poznania tak. i trafiają no, do, do innych domów. Do innych domów. To, to brzmi dramatycznie, ale nie jest dramatyczne, bo to była absolutna norma. Po prostu teraz są internaty Teraz są jakieś bursy, wtedy dzieci z dobrych domów trafiały do dobrych domów. I w tych dobrych domach, państwo pewnie to jest trochę inny czas, ale podobna sytuacja, że, że na przykład państwo Chopinowie mieli takie ala pensjonat dla chłopców z dobrych domów w Warszawie. Oczywiście to jest inny czas historyczny, ale, ale podobna sytuacja. I rzeczywiście one na początku mieszkają wszystkie wspólnie razem, troszkę się opiekuje nimi babcia Korsuńska, w końcu jej się, ją się udaje sprowadzić z tej Rosji Sowieckiej, Częściej, ale ona już jest starsza, nie daje rady, więc te dzieci muszą mieć, muszą być przypilnowane, muszą być e, odpowiednio zaopiekowane, więc w pewnym momencie rzeczywiście trafiają do poznańskich domów inteligenckich e, albo częściowo szlacheckich, które mają własne dzieci, a jednocześnie na przykład właśnie opiekują się, wynajmują e, do wborowie dla, dla Agnieszki czy, czy dla, dla Gusi pokój. Najstarszy syn po pewnym czasie wyjeżdża do Francji na studia. Gadymin wyjeżdża na studia. Um, Inżynierskie. Jest ogromnie zdolny. Jest taki bardzo silnego charakteru, ale jednocześnie bardzo taki... Moja babcia to mówiła takie określenie, myślę, że to by się doborowi też spodobało bisurman. To znaczy, chłopak, który specjalnie z dyscypliną, dyscypliną się nie przejmuje, no i on rzeczywiście tam, mimo że ma wielkie warunki rozwoju, ogromne warunki rozwoju, ojciec łoży wielkie pieniądze na to, żeby on się mógł uczyć, no delikatnie mówiąc, nie uczy się nie chce się uczyć. Być może, to jest też ciekawostka, bo jak gdzieś, na pewno w, no, w listach do wbora była, był fragment, że on się szykuje do wyjazdu, szykuje sobie dokumenty do wyjazdu. Ale nie znalazłam, czy wyjechał tam do tej Francji, żeby go fizycznie po prostu potrząsnąć nim. Na chwilę go prawdopodobnie sprowadza do Polski, ale on z powrotem ucieka, wyjeżdża i już tam zostaje. I w rodzina w gruncie rzeczy traci kontakt z nim, a po latach wiemy... To prawda że jest pochowany w bezimiennym grobie W latach 60. dla biedaków. Tak, to prawda i to niedawno teraz właśnie dziennikarz z Poznania to odkrył. Dobrze, że to odkrył. Nie, nieznane są jego losy. Niemniej, wiadomo, że przeżył wojnę jako jedyny z tej całej rodziny. Z Janiną wiąże się wiele no, złych rzeczy. W trakcie nauki dopadają choroba. I to jest coś, co dla mnie było wstrząsem. Dlatego, że znowu wyszło z takiego mojego czytania bardzo, bardzo głębokiego listów do Bormuśnickiego, do Stefanii. No i przy pierwszym określeniu, że ta choroba, no to tak, ciaki ciągle chorowały. Ich tam było dużo, więc on ciągle opisywał, że były chore. Natomiast ta choroba znów wróciła, albo ta choroba straszliwa znów wróciła, albo znów byli psychiatrzy, znów, znów nie było jeszcze takich neurologów jako takich. No i rzeczywiście, proszę państwa, ona w wieku 15-16 lat potwornie zachorowała na coś, co wówczas nazywano pląsawicą. Czy w tej chwili lekarze by to diagnozowali jako pląsawicę, Trudno powiedzieć, bo przecież medycyna idzie do przodu. Natomiast fakty są takie, że ona przez przynajmniej dwa lata była właściwie wycięta z życia. Miała objawy takie neurologiczno-psychiatryczne bardzo, bardzo dramatyczne. Cierpiała potwornie. Miała właściwie nie była w stanie zapanować nad własnym ciałem. Ręce, nogi, to wszystko się trzęsło. Ona nie była w stanie na przykład, miała rodzaj paraliżu momentami. Krzyczała, bolało ją to wszystko. No przeszła po prostu ta dziewczyna piekło i na szczęście z tego wyszła. Natomiast Nodowbor był przerażony jej sytuacją. Wyszła, ale jednak jej relacje z resztą rodzeństwa w tym czasie uległy no, bardzo dużemu osłabieniu, prawda? Trudno powiedzieć tak naprawdę do końca kiedy i dlaczego. Dlatego, że z Gusią, Gusią miały zupełnie inne charaktery i przypuszczam, że jednak jest prawdą, że ona tej Gusi troszeczkę i zazdrościła i w jakiś sposób gdzieś podświadomie winiła ją za śmierć matki. Gdzieś tam podświadomie Domie, wiadomo. Nie dostała, teraz są psycholodzy, teraz można dziecku pomóc. Ona nie dostała tej pomocy po traumie śmierci mamy, więc z Gusią były zupełnie inne. Charaktery miały różne, wygląd miały nawet różne. Z bratem, no to brat wy, Gedymin wyjechał. Ja mówię Gedymin, bo oni tak mówili. Nie Gedymin, tylko Gedymin. On się zresztą tak podpisywał. Natomiast z Olgierdem miała relację, ale on się też uczył gdzie indziej. Potem wyjechał, już później wyjechał do Dęblina, więc trochę ta rodzina, ona, ja, ja czasem mam, mówię, że oni się kochali, ale nie do końca lubili. Więc oni rzeczywiście nie mieli takich jakichś bardzo, bardzo silnych relacji, ale jednakowoż no, no byli jakąś wspólnotą. Trudno to nawet tak do końca nazwać. Pani Agato, nie wiemy, czy Janina skończyła szkołę, ale jednak dostała się do... Konserwatorium, mm -hmm. to jest no, zadziwiające. To nas przypadek. teraz dziwi. To nie, to w ogóle nie. To od nas teraz dziwi. Wtedy, wówczas, tamto konserwatorium, ja nie wiem jak inne, ale tamto, poznańskie, w niektórych przypadkach przyjmowało osoby bez matury, bo to nie była szkoła taka jak obecnie Uniwersytet Muzyczny. Tak, tylko pisze pani w swojej książce, że y, dla nauczycieli muzyki była wymagana matura prawda? A i ona dlatego, taki kierunek yy, I dlatego tu studiowała. jest, tu jest yy, jeden wielki znak zapytania. W ogóle zresztą, gdy czyta się, pisze się o Janinie, to w pewnym momencie już, yy, to jest pierwszy raz taka sytuacja w mojej, yy, w mojej historii, mojego pisania, żeby Mnóstwo mieć znaków zapytania i gdzie nie spróbować, tam jest znak zapytania, gdzie nie wejść w kolejny kanał, i znak zapytania. Nie wiemy do końca, być może ona zrobiła gdzieś maturę i jeszcze gdzieś w innej szkole, w której wcześniej nie była, bo na pewno nie, nie w Uza Mojskiej, bo papiery z tych wszystkich lat się zachowały i tam nie ma Janiny Lewandowskiej, właściwie do Muśnickiej. Być może tak, być może z jakichś powodów została przyjęta. To były takie czasy, że rzeczywiście, że dużo się tam działo, a to była szkoła, rodzaj szkoły zawodowej. Więc jest jeszcze jedna opcja, że, że po sześciu latach, zdaje się, nauki gimnazjalnej też przejmowano właśnie do tego konserwatorium, które, jak powiedziałam, to nie była szkoła w takim sensie, jak obecnie Uniwersytet Muzyczny. Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Wraz z panią Agatą Puścikowską, Przypominamy dziś postać Janiny Lewandowskiej, jedynej kobiety zamordowanej w Katyniu. Pani Agato, ale równolegle niemal ze studiowaniem próbowała robić karierę sceniczną. Dobrze, że pan powiedział próbowała. Rzeczywiście to były próby wieloletnie. I ona z jakiegoś powodu miała taki właśnie w sobie przymus, żeby to próbować. Marzyła ewidentnie ta się ta scena, ta scena ale... No, I to była scena operowa Najpierw, Ona prawda? próbowała, ale to nic z tego nie wyszło A później jako Janina Doris No już po knajpach śpiewała No trochę tak to wyglądało Ona już wtedy była dorosłą osobą Chciała być niezależna Miała ewidentny jakiś konflikt z ojcem Być może właśnie na tym tle być może, bo być może czytają państwo jakieś opracowania, że tam był wielki konflikt z ojcem, że na pewno, że coś nie ma żadnych dowodów na to, żadnych dokumentów, żadnych wspomnień, chyba, że ja nie dotarłam, bo nie miałam takiej możliwości do jeszcze innych jakichś, na przykład listów, które kiedyś wyjdą do wybor muśnickiego. No to wtedy zobaczymy, ale ja na tu nie trafiłam. I Ona na pewno chciała być samodzielna, to jest jasne. Marzyła jej się ta scena, tym bardziej, że jej kuzynka występowała i to z jakimś lepszym dużo skutkiem, czasem nawet jak zdjęcia właśnie tej kuzynki, to jest podpisywana mylnie jako Janina, więc kolejne znaki zapytania i kolejne nieprawdy. Bardzo dużo tych mitów wokół Janiny się gdzieś tam zbudowało. Natomiast no rzeczywiście, to, to nie był ten głos, to nie były te umiejętności. W ogóle cudem, że ona jeszcze na tym fortepianie grała po tej chorobie właśnie, którą przeszła, to jest niesamowite. Musiała mieć duże samozaparcie, dużą siłę w sobie, żeby jeszcze chcieć trenować, ćwiczyć, bo no ja grałam na fortepianie, ja sobie tego nie wyobrażam, po chorobie neurologicznej, szczerze mówiąc. Więc to dziewczyna miała power wielki, ale no to, to, to nie wyszło. Po prostu nie wyszło i ona w pewnym momencie widziała, że ona się no nie utrzyma, nie da rady. I poszła pracować na poczcie. I poszła pracować na poczcie. I może to trochę ją otrzeźwiło. Może to trzeba, potrzeba było takiego wstrząsu. No, wstrząsu, że no nie bujamy do końca w obłokach, tylko... A potem znowu bujał. Ale już fizycznie. I ona się w tym bardzo sprawdziła. i to unormowało życie. Uspokoiła się prawdopodobnie ta dziewczyna, bo ona jednak... Mu po tym wszystkim, co przeszła, możemy sobie to wyobrazić, że potrzebowała być może tej rutyny. My trochę się podśmiewamy, a tutaj taka wielka śpiewaczka, a tutaj rutyna. No i bardzo dobrze, że ta rutyna, bo ta rutyna być może potem pozwoliła jej tak naprawdę zastanowić się, o co mi chodzi w tym życiu. Czego ja tak naprawdę chcę i kim ja jestem? Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu Południowym. I tu znowu mamy kolejny znak zapytania, bo Ta. wymagano, jeżeli tak. ktoś chciał skończyć tam roczny kurs, no to kobiety mogły mieć do 25 lat. Tak. A Janina miała 26. Jak no to właśnie, się stało, no że ją tam przyjęli? I nie mamy zielonego pojęcia, dlatego że nie dostały się żadne dokumenty na ten temat. Faktem jest, że poddawała egzaminy bardzo ciężkie. Bo to nie było tak prosto. Tam było wiele, wiele osób na jedno miejsce. To było bardzo elitarne. Jaki to był kurs? To był kurs, który przygotowywał, proszę państwa, kobiety do służby włączności na wypadek wojny. Te aparaty Juza słynne, czy stukawki, państwo sobie doczytają, o co, co chodzi, bo ja tam bardzo szeroko piszę, ale tutaj nie ma sensu, żeby opowiadać. To były po prostu umiejętności yy, przekazywania informacji. I ja sobie tak myślę, czy to czasem nie było tak, że chcieli też właśnie to w utrzeć nosa. Osoby, które yy, yy, pozwoliły i na to zezwoliły. No bo prawdopodobnie yy, za tymi kursami, stała Aleksandra Piłsudska. Więc być może to było bardzo proste wytłumaczenie. Ja tego w książce nie piszę, bo ja nie chcę takich, m, Do takiego mniemań. gdybani domniemań, ale tu się mogę dzielić z Państwem moimi prywatnymi też przemyśleniami, bo rzeczywiście za tym stała Aleksandra Piłsudska. Ona uważała, że, że kobiety są dużo bardziej dyskretne, więc, więc będą świetnie w tym w te, i takie bardziej pilne. Potrafiły rzeczywiście te dziewczyny bardzo, bardzo wiele po tych kursach, bo tam też były, oprócz tego właśnie, że one uczyły się obsługi tych tych maszyn skomplikowanych, związanych z łącznością, to one się też uczyły pierwszej pomocy. One się uczyły takich bardzo konkretnych zachowań po prostu na froncie. Więc to wszystko, proszę państwa, to dziewczyny były umundurowane, skoszarowane i to trwało prawie rok. Więc to była bardzo poważna inwestycja w siebie w swój czas i miały powiedziane, że na wypadek wojny one są... Podlegają mobilizacji. To też nie do końca tak, ale rzeczywiście część z nich podległa mobilizacji. Jaka część do końca nie wiemy. Są takie zapisy i do takich też dotarłem, że na przykład nawet kobiety, które już w tym czasie były mężatkami i miały dziecko czy dzieci, dostawały kartę mobilizacyjną w 1939. Ale nie wszystkie a jak to się stało, że zainteresowała się szybowcami, ha, ha. lataniem? Jako takich dokumentów, czy wspomnień, że oto ja byłam, czy pierwszy raz była tu i tu i zobaczyła te szybowce i zaczęła latać, nie ma. Ale prawdopodobnie to mogło też być tak, że ona już właśnie w Zegrzu zetknęła się z szybowcami, bo tam była w pewnym momencie prezentacja, na to są dokumenty. No a potem po dokłębka, do kłębka, to znaczy ona miała przyjaciół, którzy się tym gdzieś tam parali. To było dość wtedy popularne. Było po prostu modne. Więc zaprosić córkę do Wór na jakieś pokazy, czy na coś, to każdy by chciał. Więc ja myślę, że to w sposób bardzo naturalny, a ponieważ ona miała w sobie jakiś taki właśnie lubił, energii. zasób energii i, i chciała nowych rzeczy, więc w sposób naturalny gdzieś to, się, gdzieś to się dokonało. I już później rzeczywiście w wielu miejscach ją widywano, o wielu miejscach wiemy. Chociażby to jest bardzo istotne z prasy przedwojennej, bo proszę sobie wyobrazić. Ja po prostu dziękuję w tej chwili prasie, że była plotkarska, że troszkę rzeczywiście się podśmiewam, ale tak było, że wcześniej jeszcze jacyś e, dziennikarze czy też piszący o niej nie mieli możliwości wglądu do Prasy przedwojennej, bo ona nie była tak zdigitalizowana, nie można było wszystkiego przejrzeć. A w tej chwili już na szczęście bardzo dużo tego jest i bardzo dużo wspomnień właśnie jest związanych z obecnością Janiny w różnych miejscach, bo prasa było 200 osób na jakiejś imprezie powiedzmy szybowcowej, ale o niej oczywiście można było opisać. Ktoś bardzo chciał koniecznie o niej napisać, powiadomo, bo, bo wielkie nazwisko, więc ona była trochę jak taka celebrytka, media ją śledziły i stąd bardzo dużo wiemy. Wstrząsem była oczywiście śmierć ojca, ale tak. też wstrząsem była Oj, samobójcza śmierć brata. Oj, chyba bardziej, bo, no bo starszy człowiek schorowany jednakowoż po przejściach różnych 70-olatek, latek. No, dramat to był rzeczywiście dla dziewczyn niewątpliwie, bardziej pewnie dla Gusi, chociaż to trudno tak wartościować, ale rok później, no dobrze, że to był rok później, żeby ten biedny ojciec tego nie dożył, ginie śmiercią samobójczą Olgierd. 24-latek. piękny chłopak, bardzo ambitny, bardzo lotnik, taki pełnogębą wojskowy lotnik, który, który jest od kilku tygodni dopiero z powrotem w, w Poznaniu, bo wcześniej właśnie był w, w szkole w, w Dęblinie. Wychodzi na, do takiego bardzo modnego lokalu i strzela sobie w głowę. I... Potworny szok, potworny dramat i dla Gusi, i dla Agnieszki. I też mnóstwo na ten temat jakichś dziwnych rzeczy można przeczytać, że to, że to na pewno wielka miłość, jakaś niespełniona, zakazana, że, że to, że tamto. Tylko to byłoby dość dziwne, szczerze mówiąc, dlatego, że to się stało na początku października 1938 roku, a on był od dwóch, czy trzech tygodni w Poznaniu. Więc no, kiedy miał się, był skoszarowany. zakochać. Więc czego no, nie wiemy. Dziwna bardzo rzecz, no niemniej jednak bardzo szkoda tego chłopaka i w zasadzie nie wiadomo dlaczego. Skoki spadochronowe, ile ich wykonała Janie, no? A Wcale nie tak dużo, to znaczy było odnotowanych kilka, ale oczywiście to jest też tak, że oni skakali na takiej wieży głównie z tej wieży skakali. To była wieża, która była zbudowana bodajże w 1936 roku, w tej chwili mogę 36 albo 37 rok właśnie w, w Poznaniu. Wcześniej zresztą nie było cywilnego skakania. To jest bardzo istotne, proszę państwa. Jak państwo przeczytają, że Janina w 20, tam którymś roku skakała z 5000 metrów, nie skakała. Nie mogła skakać i nie tylko, że z 5000 metrów tak się nie zbijały po prostu <śmiech> te samoloty, samolociki, którymi oni wylatywali, to po po prostu wtedy jeszcze nie było lotnictwa cywilnego, kobiety w ogóle nie skakały, zresztą mężczyźni cywilnie też nie. No i dopiero właśnie ona wchodzi w ten rytm skoków, ale najpierw skacze z tej wieży, która została skonstruowana. I oczywiście to jest też tak, że tutaj ja odnotowuję takie trzy skoki, o których ona sama mówi, samolotowe już później, no z kilkuset metrów. Natomiast... No być może było tak, że ona miała jakieś treningi jeszcze, tak? Ale takich oficjalnych skoków były, było kilka. A czy Janina planowała i czy latała samolotami motorowymi? O jak ja dziękuję panu za to pytanie, bo jak jeszcze raz usłyszę, że była pilotem motorowym, to po prostu bardzo mi będzie przykro. No proszę państwa, prawdopodobnie jeszcze nie była. Jeszcze? co nie znaczy, że się nie szkoliła. Nie ma żadnych dokumentów na to, że już miała uprawnienia przed wrześniem 1939 roku, ale z pewnością uczyła się na pilota motorowego cywilnego w klubie poznańskim. Na pewno też już była pilotem nawigatorem, drugim pilotem, który nie, nie miał sterów, ale był pilotem nawigatorem i to wiemy, ale czy ona mm, latała już jako pierwszy pilot gdzieś na, na szkole, na, na ćwiczeniach? Trudno powiedzieć. Nie wydaje się, nie ma jakichkolwiek wspomnień na ten temat. A wydaje się jednakowoż, chociażby ze względu na prasę, która się nią bardzo interesowała, że to byłoby pokazane. Zresztą kobiety, kilka kobiet, które w tym czasie robiło w klubie Poznańskim właśnie uprawnienia pilotów motorowych, Zachowały się te dokumenty, więc prawdopodobnie gdyby ona zrobiła te papiery miałaby. Oczywiście za chwilę pewnie by miała 39-40 rok, no ale wiadomo jak to się skończyło. Jeszcze w żałobie po bracie bierze ślub z Mieczysławem Lewandowskim, instruktorem szybowniczym. No i tak, pewnie pytanie będzie czy się bardzo kochali. No ja nie wiem tego, ale... To chyba nie była taka wielka, romantyczna, szalona miłość. Przynajmniej nic na to nie wskazuje. Ale bardzo na pewno byli sobie oddani. Jest takie jedno, jedyne wspomnienie, które tutaj cytuję, obudowując oczywiście tak powieściowo, że gdy przyjeżdżał właśnie Mieczysław do Janiny w odwiedziny po prostu do Poznania, to ona jaśniała. To jest jedyne takie coś, co ja znalazłam, opis właśnie ich relacji. Mieli wspólne pasje. Na pewno on bardzo był, chyba bardziej był w niej zakochany, jednak. Cała jej rodzina prawdopodobnie bardzo ją, mo może nie jakoś super znała, ale bardzo ceniła. On miał siostry, brata, rodziców. Y bardzo, bardzo byli chyba za nią właśnie, mimo że ona była starsza od niego, i już w tym czasie pod koniec lat 30., 30-letnia pani, no to jest inny czas niż teraz. Teraz się mówi singielka, i to jeszcze całkiem młoda dziewczyna, kiedyś to była po prostu stara panna, i to trzeba powiedzieć prosto. A jednakowoż bardzo ją szanowali, bardzo bardzo byli szczęśliwi, że sobie Mieczysław nie ułożył życielno. Wybucha wojna i co się dzieje z Janiną? No i to wiemy i nie wiemy, tak? Bo wiemy na pewno, że poszła walczyć, tylko, że nie wiemy, czy dostała kartę mobilizacyjną. Jeśli dostała to właśnie jako juzistka... Państwo gdzieś przeczytają, że jako pilot no nie. Hmm. No bo po wojnie pisano gdzieś tam w angielskiej prasie, że ona. Została strącona. Została w strącona w samolotu. To gdzieś kompletna to, bzdura. Ale do tej pory gdzieś to pokutuje jeszcze, więc to jest kompletna bzdura, bardzo taka no, absurdalna zupełnie. Natomiast faktem jest, że po prostu zgłasza się do swoich, razem ze swoimi przyjaciółmi za rok klubu rezerwistami jedzie na wschód. To bardzo taka podróż była trudna. Jakby uciekają z tego zachodu, żeby, żeby dołączyć do polskiej armii gdzieś na wschodzie. No ale kończy się to bardzo wiadomo jak. 17 września jest cios potworny, który przeżywają wszyscy bardzo mocno. Wchodzą Sowieci i ona ma możliwość prawdopodobnie, bo tym jej taki przyjaciel o nazwisku Nycz wspomina, który przeżył. Ma możliwość przedostania się na zachód przez Rumunię i tam y, Węgry, Rumunia i, i dalej. I tam właśnie chociażby ten właśnie Nycz się przedostaje, ale z jakiegoś powodu nie chce. Zostaje z oficerami, z lotnikami tymi y, y, wojskowymi. Może czuła się bezpiecznie, może nie chciała ryzykować podróży. Trudno powiedzieć, bo nie wiadomo, sam, sam ten Nycz nie bardzo wiedział. Pani Agato, ale mm. kiedy Rosjanie zatrzymują tych oficerów, to ona jest w mundurze podporucznika to lotnictwa. Prawda. tak. I to też jest pytanie, jak to do końca się wydarzyło, że ona miała ten mundur, ale no, na, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można stwierdzić, że po prostu któryś z, wyż, z tych oficerów nakazał jej, czy też ustalili, że ona założy ten mundur z przyczyn absolutnie takich racjonalnych bezpieczeństwa. Dlatego, że no, ten mundur oficera, lotnika wydawał się, że będzie takim dla niej... Mm... Że będzie ją chronił po prostu. No właśnie. Przed Sowietami, którzy jak się sprawiali z kobietami, no niestety wszyscy wiemy. Więc ona dostała za duży mundur. Ona z nim, absol w nim absolutnie nie wychodziła na wojnę. Była albo w mundurze juźistki, albo w mundurze tym sportowym, ale raczej Raczej w mundurze juzistki. Natomiast to rzeczywiście było tak, że ona dostała ten mundur, ale prawdopodobnie też, o czym wcześniej też nie pisano, ale to jest tak na logikę wynika, ponieważ jak ją znaleziono, ona też miała płaszcz oficerski. Więc prawdopodobnie w pewnym momencie też dostała ten płaszcz oficerski, bo tak ją już później w 1943 znaleziono. Trafia do Staszkowa, wyspa, łagier na Czortowym Ostrowie później Kozielsk. No, jedna jedyna kobieta wśród tysięcy mężczyzn. W Kozielsku, bo nie w Ostaszkowie. Tak, tak. Trudno powiedzieć, jak ona się tam tak naprawdę m, do końca y, odnajdywała, bo jest niewiele wspomnień, ale są. Y, są takie określenia, że była dzielna. Ci oficerowie lubili z nią przebywać, że była taka przyjazna, że była ciepła w stosunku do nich, czyli trzymała się dzielnie. O, to kilkakrotnie się pojawia. No, ale z takich względów czysto ludzkich musiało być to potwornie trudne. No choćby, no pomyślmy, no, jedyna kobieta, która ma się umyć, no potwornie No ja miałam z trudne. tym bardzo duży problem, dlatego, że bałam się i też nie chciałam za bardzo swojej wyobraźni poruszać. Uruchamiać. Uruchamiać. Jednak kobiecej wyobraźni, jednak oczytanej w tym, co się mogło zdarzyć i, i no ta wyobraźnia pracowała. Więc ja sobie bardzo mocno tutaj tak żelazne zasady pewne wprowadziłam, żeby im mniej, tym więcej. O, to było moje hasło. Więc ja pewne rzeczy tam delikatnie wskazuję. Czytelnik sobie doczyta, że rzeczywiście to nie było takie proste i higiena, i zachowanie bezpieczeństwa. Ona wcale nie latała po tym obozie z rozwianym włosem i prosząc się o, o, o coś, coś, coś złego, tylko raczej była dyskretna, raczej była i coś bardzo istotne, ona była zaopiekowana bardzo mocno przez tych oficerów. E Pani Agato, Rosjanie nie wiedzieli, czy ją ona jest córką. Mm, Najpewniej, prawda? Nie. Przesłuchiwał ją Wasili Zarubin. Prawdopodobnie. Który komendant obozu, który przesłuchiwał tylko generałów i pułkowników, tak. a jednak ją przesłuchiwał. Prawdopodobnie tak. No bo chociażby z takiego względu, że no 2 plus 2 równa się 4. Dlaczego wśród oficerów znajduje się kobieta? Chociażby, skąd ona się wzięła? Pilot w ogóle jest to, jest, to, jest to przedziwne. Na pewno ona wywoływała jakieś dyskusje i próby dowiedzenia się, kim ona jest. Czy nie wiedziano tak na 100%? Trudno powiedzieć, szczerze mówiąc. Ja uważam, że mogli się domyślać chociażby ze względu na to, że no, jeśli mieli dobry wywiad, a przecież ten wywiad działał, no to ona nie była anonimową postacią. Proszę pamiętać, że ta prasa i to wszystko, ona nie była anonimową postacią. No, ale nie postacią. wydaje się pani, że gdyby wiedzieli, to ona by jednak ocaliła życie? No właśnie, to jest ten argument, który mnie przekonuje, że mogły, mogli nie wiedzieć. Albo ona by nie ocaliła życia, wręcz przeciwnie. Ona by została zamordowana w Moskwie. Wtedy miałaby szansę, jak Kilku innych no, wywiezionych. Tak, ale po, z jeżeli, by jeżeli by współpracowała, to by może przetrwała przy no, takim generał Anders, e, to prawda, To prawda, tylko nie, że nie. tutaj jest taka sytuacja, że nie jednak jest zupełnie inna sytuacja. Andersa, a córka generała no, do tak, ale Nie było tak? takich no. przypadków. No, ale to są nasze spekulacje. Tak, dokładnie. Natomiast w obozie niewątpliwie była związana z księdzem Janem Żółkowskim tak. i wyrabiała komunikanty. Tak, i to jest w ogóle ciekawostka taka, bo tam więcej osób, próbowało te komunikanty wyrabiać. Między innymi właśnie późniejszy ksiądz Zdzisław Peszkowski, który się właśnie wyratował z, z Kozielska przez Gliazowiec i później e, piękna historia. Natomiast on jakby wspominał, że to nie wychodziło mu najlepiej. Wychodziły jakieś takie kluchy e, twarde. E, w sytuacjach, gdy nie było tych e, komunikantów, no to po prostu e, konsekrowano chleb. Ale ona prawdopodobnie nauczyła się tego w jakiś sposób robić. Ona w ogóle dużo potrafiła też gotować piec, więc... I i szyć. Więc paradoksalnie jej to bardzo pomogło. Nie mogłam sobie tego za bardzo wyobrazić, ale czytałam bardzo dużo innych wspomnień związanych z obozami właśnie sowieckimi i też o sposobach chociażby jak ksiądz Bukowiński w Kazachstanie piekł te komunikanty, więc jakby połączyłam pewne, pewne, pewne fakty i Potem byłam w Muzeum Katyńskim tutaj w Warszawie, bo ja tam często przychodziłam po prostu, gdy pisałam tę książkę, żeby tak pobyć wśród tych artefaktów, bo to jest trochę mauzoleum. I nagle zobaczyłam papierośnicę i sobie myślę, no przecież to musiała być papierośnica, bo oni mieli dużo tych papierośnic. I prawdopodobnie po prostu w papierośnicy być może i jakieś prawda? jako formie, um, takie proste, proste te opłatki były wypiekane gdzieś właśnie na jakiejś kozie gorącej. No bo inne, innej możliwości nie było. 20 kwietnia 1940 roku następuje jej wyjazd z obozu. A ginie 22 kwietnia i to dosyć symboliczne, no bo to jest data jej urodzin, 32 urodzin. Tak, ale to jest w warstwie biograficznej. Jak sobie państwo doczytają jeszcze tam warstwę dokumentacyjną, to prawdopodobnie to było dwa dni później. Sowieci mają w dokumentach dwa dni później. Natomiast no, w polskim tym takiej, tra takiej tradycji jest to rzeczywiście, że to jest ten symbol 32 urodziny. Do końca nie wiemy, no Sowieci te dokumenty się zachowały, one są. Ja też je widziałam, w, no nie oryginały, ale, ale widziałam, że rzeczywiście to, to, to był wyjazd wtedy. W urodziny był wyjazd prawdopodobnie, a śmierć była dwa dni później. Tego do końca na 100% nie, nie, nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć. Natomiast ja specjalnie właśnie to tak y, pokazałam, y, takie spektrum, że my, my mamy pewną taką wiedzę... Y, która jest być może prawdziwa, ale Sowieci mówią w ten sposób. Więc rzeczywiście tak jest, że ona wyjeżdża, towarzyszy jej prawdopodobnie mały chłopiec. Jak państwo gdzieś przeczytają, że to chłopiec ukraiński, rosyjski, to jest nieprawda. Proszę państwa, w obozach specjalnych, również w Koziersku, było kilkudziesięciu małych Polaków. I to też jest wiedza, która wychodzi dopiero teraz. Doktor Ewa Kowalska z ipn bardzo mocno to bada i jest to taka wiedza, która była dla mnie również wstrząsającą wiedzą. Część z nich wraca do Polski, część zostaje wysłana na Sybir gdzieś tam, a część po prostu ginie. I nie wszystkie te dzieciaki są też oczywiście odnotowywane, bo po co, ale faktem jest, że potem właśnie gdy ginie Janina, oficerowie, to w 1943 roku obok niej zostaje znalezione ciało dziecka. Proszę powiedzieć, dlaczego Niemcy nie nagłośnili sprawy mhm. odnalezionych kobiety wśród tak. tysięcy mężczyzn? No to też jest trochę i ciekawostka i pytanie, ale prawdopodobnie było to, było to bardzo proste, bo oni sami byli w szoku, niewątpliwie. Tam są świadectwa, że, że, że jak znaleźli tą kobietę i to dziecko, to w ogóle im się w ewidencji wszystko popsuło. Więc nie chcieli prawdopodobnie podawać tego szeroko do wiadomości publicznej, żeby uwierzono im w tych oficerów. Bo jeżeli jeszcze dodają, dodzą do tego dziecko jeszcze kobietę, no to bali się po prostu, że ten przekaz propagandowy nie będzie tak silny, że ludzie zaczną myśleć, no jeszcze jeszcze kogo tam znaleźli, że jest to nieprawda. Więc, więc on w cudzysłowie swoją prawdę i fakt oczywiście, że Sowieci ich wszystkich pomordowali, no to to wytuszowali. Zataili, zataili żeby, żeby to się lepiej mówiąc tak brutalnie sprzedała informacji. Czaszka Janiny Lewandowskiej jest pochowana w Lusowie. Pochowana ją 4 listopada 2005 roku. Jak to się stało, że, że ta czaszka w ogóle się znalazła? Oj, oj, oj, to.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 w cudzysłowie oryginalne. Ja wiem, że to źle zabrzmi. No, ale taka jest prawda. I między innymi prawdopodobnie właśnie tam była czaszka Janiny, ale też tego chłopca. I tych kilka czaszek trafiło do, mówię w ogromnym w skrócie, bo to jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo długa historia do, jeszcze wtedy Breslau,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 pokazać młodym naukowcom przekazać te wiedzę i poprosić o to, żeby zadbali o przyszłość tych czasów. I zbadano, że to jest tak. dokładnie Jan... czaszka Janiny I Niestety nie badano metodą DNA, bo to wtedy jeszcze było prawdopodobnie za wcześnie. Ona zresztą z tego, co wiem, to była trawiona w jakichś tam, ja się na tym nie znam więc czynnika, więc to, wtedy jeszcze nie było możliwości. Natomiast ponieważ no, już była możliwość porównywania ze zdjęciami, metody komputerowe, metody superprojektowe, to są bardzo poważne naukowe metody, więc naukowcy naprawdę bardzo mocno nad tym wszystkim siedzieli No i z taką 90% pewnością okazało się rzeczywiście, że jest to czaszka Janiny Lewandowskiej. Zresztą w Muzeum Lusowie można obejrzeć replikę tej czaszki, taki model, który, na którym się posługiwano. No i rzeczywiście jak tam są takie nawet filmy czy, czy zdjęcia, jak się nałoży zdjęcie szczególnie tej właśnie, takie słynne zdjęcie Janiny Doris, czyli właśnie tej e, diwy, e, tak? Czyli tej, tej, tej jej twarzy w, w takim no, przebraniu i makijażu normalnie nie malowała się, ale na scenie się malowała. Na tę właśnie czaszkę no, to jest 100%. 100% tak. Niebawem minie 86 lat od dnia, w którym strzałem w tył głowy zamordowano w Katyniu Janinę Lewandowską. Kobietę, którą powinniśmy pamiętać. O Janinie Lewandowskiej rozmawiałem dziś z panią Agatą Puścikowską, autorką książki Lotniczka. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ja już też się z Państwem żegnam. Zapraszam za dwa tygodnie na kolejne Zaułki historii. Wacław Cholewiński. do usłyszenia. Dwójka. Jesteś na miejscu. Paweł Mykietyn.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 Wreszcie na początku maja znaleźliśmy się w Niemirowie. Stary pan January Bielecki powitał nas już w bramie. Co za gość, co za gość, wołał rozstawiając ręce. Wykapany kuzyn Oktawiusz. Gość w domu, Bóg w domu. Chociaż zmienną koleją rzeczy bieleccy teraz na szaraczki zeszli, ale zawsze, panie dobrodzieju, stać mnie na to, aby takiego gościa przyjąć. Jakbym samego pana Oktawiusza przyjął. Ojczulek pana dobrodzieja statysta, o, ministerialna głowa, dyplomata, panie dobrodzieju. Synek pewnie wojczulka ojczulka pójdzie. Niedaleko jabłko od jabłoni. Ja, panie dobrodzieju, na chudopacholskim zawsze koniku. Więc i mój dryblas, panie dobrodzieju, uczciwszy uszy, prochu nie wynalazł. Ale uczciwość, nieskalane imię, panie dobrodzieju. Ojciec przekazał mu i bojaźń Bożą więc i w senatorskim domu wstydu nikomu nie przyniesie. Stary pan plutł tak bez końca, gestykulując i podreptując. Nadeszła i reszta rodziny. A my właśnie, kuzynku, serce, wołała mama, z majowego nabożeństwa wracamy. Jak mówił ksiądz Wikary, jak anioł nincia się spłakała, a bincia w tej chwili jest jeszcze zachwycona. Słowo kapłańskie jest pokrzepieniem duszy, rzekł pan January. Nieszczęśliwemu narodowi nic prócz modlitwy nie pozostało Zlatuje do naszego lochu jak gołębica Ziarnem swoim nas zasila Ja co dzień padam na kolana i mówię Bóg wziął, Bóg da I niech imię Jego będzie pochwalone A ksiądz Wincenty taki patriota Mówiła panna nincia Dzisiaj nazwał nagłos Matkę Boską Królową Polską U -u. Rzekł pan Bielecki Ryzykuje, ryzykuje Ale Bóg czuwa nad wybrańcem swoim Albo kiedy mówił Rzekła panna Bincia Na lwas rogiego bez obawy siędziesz I na okrutnym smoku jeździć będziesz To już tam na pewno coś innego myślał Bo ilekroć coś patriotycznego pomyśli Podczas kazania To wzdycha Ależ nie, rzekł Adaś Obciera nos Młody człowieku, rzekł pan Bielecki Młody człowieku Zapewniam cię, iż pomimo, że na stoliku twoim znalazłem książkę, która wyprowadza człowieka od małpy, jesteś moim synem, a ja nie ścierpię, aby Bielecki ubliżał wierze świętej. Bo co pozostało oprócz wiary? Reszta wszystko przemija, a Bóg jest wieczny, jak powiedział Tertulian. Siedziałem jak na rozpalonych węglach, ale Adaś nie robił sobie nic z tego wszystkiego. Pójdziemy do mego pokoju, rzekł. To, dodał w drodze, stary na twoje powitanie tak się wysadził, ale on ochłonie. Jednak nie ochłonął. Po chwili z kuchni doleciał nas przeraźliwy krzyk. Płakała jakaś baba, piskliwym głosem wykrzykiwała pani Bielecka. Grzmiał sam ojciec rodziny. Zaczyna się, rzekł Adaś. Nie, niepokój się, to kucharka, upomina się o pensję. Ona to czyni raz na tydzień. Przy kolacji zjawił się natchniony ksiądz Wincenty i jakiś urzędnik, nie wiem już, pocztowo-telegraficzny czy sądowy. Urzędnik pił kieliszek za kieliszkiem pomarańczówkę, a ksiądz Wincenty bawił damy. Od czasu do czasu uważał za stosowne zwracać na mnie uwagę i zaszczycać mnie jakimś pytaniem. Dowiedziawszy się, że chce jechać do Petersburga, rzekł – naturalnie – Dobrej krwi i szlachetnym tradycjom nie zagraża to żadnym niebezpieczeństwem. Ale słyszałem, dużo słyszałem o szerzącej się wśród młodzieży tamtejszej niewierze. W Boga nie wierzą, kościoła nie uznają, człowieka nazywają zwierzęciem i wolną miłość propagują. Księże dobrodzieju, rzekła pani Bielecka i pokazała oczyma na córki. A, przepraszam, rzekł ksiądz, ale słowo kapłańskie jest jak zefir który kwiatów nie zważy. I owszem, czyste lilie zwracają ku niemu swe kielichy i wypuszczają dziwne aromaty. Oni, odezwał się urzędnik, psa zjedli. Kto? zapytał się pan Bielecki. Nichiliści, rzekł. Niedowiarki, że to przesąd niby. Mieszkają sobie wszyscy razem na kupie i jeden miał psa. I mogę powiedzieć, wyżła zjedli. Gdy Duch Święty opuści człowieka, Staje się on jako nabuchodonozor Trawą żywiący się, rzekł ksiądz A zresztą skoro człowiek jest zwierzę I pies zwierzę To dlaczego jedno zwierzę Nie ma jeść drugiego zwierzęcia? Czy nie prawdaż? I nadziwić się niepodobna Jak mógł im duch zaprzeczenia Tak pomieszać rozumy Bo i cóż mówi ten ich Darwin? Człowiek i zwierzę jedno jest Otóż jeżeli wziąć Chińczyka Albo murzyna, albo innego dzikiego człowieka I światłem wiary świętej go oświecić Stanie się jak każdy z nas A czy zdołał kto uczynić to z prosięciem, szczenięciem Albo innym zwierzęciem, które lub około człowieka przebywa W naturze zwierzęcej swojej pozostaje Nie biją ich, rzekł urzędnik Cała rzecz w tym Ja bym tam tak, nie wierzysz? Storuzek? Nie wierzysz? Jeszcze sto i zaraz by ci świeczki w oczach stanęły Pana dobrodzieja dużo bili, zwrócił się Adaś Adam, wyrodne dziecko, zasyczał pan Bielecki Zakazuję ci Ty nie myśl, żeś maturzysta Ja, ojciec, ci mówię, że jeśli nie przeprosisz szanownego pana i gościa w tej chwili To ja, ojciec, ciebie własnoręcznie słyszysz staropolskim zwyczajem Ja człowiek starej daty i nie będę zważał na lata Adaś zerwał się blady. Niech ojciec nie próbuje, rzekł przez zęby. Co? Co? o? Pienił się stary. Jakim tonem do ojca? Przy obcych ludziach? O, czasy, czasy. Kiedy Karpiński wracał ze szkół, ojciec, gdy wszedł do izby, chcąc się przekonać, czy syn bojaźń bożą, a szacunek dla rodziców zachował, w twarz go uderzył. I cóż uczynił szlachetny młodzieniec? Do ręki rodzicielskiej się nachylił i do ust ją podniósł. A dziś... Przeprosisz szanownego pana czy nie? Ale cóż tam znowu, rzekł urzędnik Ja się nie gniewam, to panie młodość Ale bo też prawa teraz Ojciec powinien mieć prawo posłać na policję z kartką Tyle, a tyle gorących, a świeżych I wsypaliby, i po wszystkim A co do tego, czy ja bity nie był, to powiem wprost Dużą był bity ja w seminarium i bursiem się chował. To mogę powiedzieć, więcej niż trzysta razy bity byłem. I nie byle jak. Z solą i podniesieniem bili. A ojciec Atanas łozy miał w spirytusie maczane. Giętkie, a mocne. Bili. I Panu Bogu dziękuję, że bili. Do końca życia wspominać nie przestanę. Nacierpiał się człowiek, ale rozumu nabrał. Charakteru. Nas w bursie nie bardzo po główce gładzili. Mnie samego, za przeproszeniem, wszy mało nie zjadły. Bo zbytków nie było żadnych. To i człowiek nauczył się grosz i kawałek chleba szanować. A jakże? Setnie mnie bili. Za to znów ja nie komunista i wiary mojej świętej się nie wypieram. I rodziców szanuję. Od co? Teraz zaczęła jęczeć pani Bielecka. Tyle nocy nieprzespanych, tyle ofiar, tyle zgryzoty. I czy jest jaka wdzięczność? Jakie uszanowanie? Do ojca jak do równego? Z na niego gotów by się rzucić. A matka? A matka? Czy jest wdzięczność dla matki? Poszanowanie jakie? Matka. To także pewnie przesąd. Oj, mądrość, mądrość. Na to człowiek sobie od ust odejmując dziecko rodzone przez te szkoły pcha, aby on potem matkę własną z Darwinem porównał. Rózgi znieśli, rzekł urzędnik. I bicie. Człowiek młody jest jak ten szczeniak. Bez bicia zrozumieć nic nie może. Kolacja miała się ku końcowi. Adaś wstał. Rodzice siedzą, krzyknął pan Bielecki Tu nie komuna, nie karczma, nie falanstera, to jest dom Uczci, dary Boże Egzamin pojutrze, rzekł Adaś Przygotowywać mi się trzeba Chodź, Michał I nie zwracając uwagi na nic, wyszedł Wymknąłem się za nim Stary, rzekł, wczoraj w karty się zgrał, to i piekło robi Chodźmy